Jesteśmy na piątej imprezie kukurydza biogazowa. Naszym rozmówcą jest pan... Ryszard Wojciechowski, promotor firmy Pioneer. Co państwo jako firma prezentujecie tutaj na tych poletkach podczas dzisiejszego święta kukurydzy w Pienicach? Na dzisiejszym polu prezentujemy 6 odmian mieszkańców kukurydzy z przeznaczeniem na biogaz, na kiszonkę dla bydła mlecznego. I tutaj te odmiany są w swało od 240 do 290 pan polecał te państwa odmiany, które tutaj są prezentowane? Jaka byłaby technologia uprawy pod ziarno na kiszonkę? Komu miałoby służyć? Kto najlepiej by skorzystał z tych odmian? Z tych odmian najlepiej skorzystają producenci mleka, dlatego, że odmiany biogazowe również bardzo dobrze się nadają na kiszonki dla bydła, z tego względu, że odmiana biogazowa charakteryzuje się wysoką wydajnością masy przy też dobrym udziale kolby, a więc te odmiany, które proponujemy na biogaz i na kieszonkę dla bydła, to są odmiany, które przede wszystkim w tym rejonie Polski Północno-Wschodniej lepiej tolerują słabsze ziemie i wydajność ich jest te, zarówno jak i na biogaz, tak samo jak i na kiszonkę e, wysoka. Tutaj w tym rejonie głównie preferujemy odmiany o V między 250 a 270, dlatego że istnieje duża korelacja między długością V a wydajnością roślin. Czym dłuższe VO, tym te rośliny są bardziej plenne, a więc plon z hektara jest o wiele wyższy niż przy odmianach z krótkim V. Tych odmian tutaj na Państwa poletku jest 6 czy 7, którą szczególnie by Pan polecał? Co by Pan chciał zaproponować hodowcy czy plantatorowi, który miałby skorzystać z Państwa oferty? Zasugerowałbym dwie odmiany. Pierwszą odmianą to jest P9027, odmiana OVO 260 i to jest to, jest to odmiana zarówno, która i na kiszonkę i w uprawie na ziarno nadaje się, a więc z racji tego, że planuje wysoko na ziarno, również wnosi to ziarno w przypadku uprawy na kiszonkę i w tym momencie wartość tej kiszonki później jest zdecydowanie wyższa, a zarazem zachowana jest ilość, wysoka ilość liści łodyg, czyli tej masy wegetatywnej, która jest oczywiście niezbędna w produkcji mleka. Drugą odmianą jest odmiana P8745. Jest to odmiana o V nieco niższym, po 250, ale tą odmianę wyróżnia to, że jest to odmiana, którą polecamy na kiszonkę, w szczególności na lżejsze ziemię. I poprzedni rok i ten rok pokazuje, że ta odmiana na najlepiej się broni z tych odmian, w tym FAO właśnie z niedoborem wody. I to też tu pokazują te poletka, które e, no tak uzewnętrzniają te tendencje odmian, które wymagają lepszych ziem, które słabszych I w ten sposób możemy też bardziej trafić z ofertą do rolników. Ale FAO 250 to jest dosyć wysokie FAO, jak na polskie warunki, na Podlasiu, gdzie jest Zagłębie Mleczne, prawda? Tam potrzeba tego FAO trochę mniej. Szybszy okres dojrzewania tej kukurydzy, no może niekoniecznie na ziarno, ale na kiszonkę na pewno, I, I tutaj w jakie rejony kraju Pan by polecił te odmiany, które Pan wymienił? Odmiana 250 V czy nawet 260. Faktycznie to już jest odmiana nieco późniejsza. Natomiast tutaj na Podlasiu, a więc w rejonie, w rejonie Łomży, w rejonie Wysokiego Mazowieckiego, czy tutaj ewentualnie wschodnia część Mazowsza, czy północno-wschodnia część Mazowsza, jak Ostrołęka, w zupełności te odmiany tutaj zdążą dojść. Pod warunkiem oczywiście, że będą zasiane po 20 kwietnia, Dlatego, że te odmiany należałoby siać w terminie kwietniowym, a nie majowym, jak to czasami bywa w gospodarstwach. Natomiast już wieloletnia praktyka pokazuje, że odmiany z v 250 260 w uprawie na Kiszonkę w rejonie Podlasia, czy północno wschodniego Mazowsza, czy nawet wschodniego Mazowsza za Warszawą e, jak najbardziej się sprawdzają. Oczywiście warunkiem jest wcześniejszy siew i wyczekanie co najmniej do końca września, czy początku października ze zbiorem. Gdzie w najbliższych dniach można będzie Państwa zobaczyć, jako Państwa poletkę, jako firmy Pioneer? Najbliższy pokaz, jaki organizujemy, to jest miejscowość Stawiski, przy obwodnicy Stawis, tam jest, tam są nasze pola demonstracyjne i to jest 6 września, a w kolejną, następną niedzielę, czyli 13 września, zapraszamy na podlaski Dzień Kukurydzy do Szepietowa, tam również Państwo będą mogli oglądać nasze odmiany.